Licencja. To nagranie dźwiękowe jest chronione licencją Creative Commons Attribution Non Commercial No Derives 3.0 Unported License. HTTPS, dwukropek, ukośnik, ukośnik creativecommons.org, ukośnik Licenses, ukośnik By, myślnik NC, myślnik ND, ukośnik 3.0, ukośnik PL, ukośnik. Dopuszczalne jest. dzielenie się. Kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie. Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji. Na następujących warunkach: uznanie autorstwa. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać, jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór. Użycie niekomercyjne. Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych. Brak dodatkowych ograniczeń. Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji. <śleszy>